To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na zachodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, temperatura od 0 stopni na północy i w Dolinach Bieszczadzkich do 5 na zachodzie i południowym zachodzie, a w dzień od 11 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 17 na zachodzie. Noc w Polskim Radiu 24.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 I dopiero w ubiegłym wieku, po skutecznej, nie ma co ukrywać tutaj, e, pracy naukowców i też osób, które były zainteresowane tutaj mocno tym tematem, rozpoczęto proces reintrodukcji skutecznie, właśnie i Bóbr powrócił, e, po w zasadzie, no, można powiedzieć, w około 200 latach, powrócił na nasze tereny.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 zatrzymują wodę i ją, ją gdzieś tam magazynują w terenie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 Nie, nie czuję. O co chodzi? takie łopatki? Jak to? Nic nie widnie. Ja już wiem, że mamy duży kłopot, bo ktoś stracił czucie głębokie. To się nazywa interocepcja. Taka, taka możliwość czucia tego głęb głębokiego. I nagle przez ciągłe siedzenie, pochylenie do przodu, tracimy to wyczucie, tą świadomość ruchu. A nagle, ściągając te łopatki, nagle